Wybiera się sujka za morze, ale wybrać się nie może. Trudno jest się rozstać z krajem, a ja właśnie się rozstaję. Poleciała więc na kresy pozałatwiać interesy. Odwiedziła potem Szczecin Bo tam miała dwoje dzieci W Kielcach była dwa tygodnie Żeby wyspać się wygodnie Jedną noc spędziła w Gdyni U znajomej gospodyni Wpadła także do Półtuska Żeby w Narwi się popluskać A z Półtuska do Torunia Gdzie mieszkała jej ciotunia Po ciotuni jeszcze sujka Odwiedziła w Gnieźnie wujka Potem matkę ojca syna I kuzyna z Krotoszyna. Pożegnała się z rodziną a tymczasem rok upłynął. Znów wypiera się za morze, ale wybrać się nie może. Myśli sobie, nie zaszkodzi po zakupy wpaść do łodzi. Kupowała w łodzi jaja, targowała się do maja. Poleciała do Pabianic, dała dziesięć groszy za nic. A że już nie miała więcej, więc siedziała pięć miesięcy. Teraz, rzekła... Czas za morze! Ale wybrać się nie może. Posiedziała w Częstochowie, w i w Miechowie. Odwiedziła Katowice, Cieszyn, Trzyniec, Wadowice. Potem jeszcze z lotu ptaka obejrzała miasto Kraka. Wawel, Kopiec, Sukiennice, piękne place i ulice. Jeszcze wpadnę do Rogowa. Wtedy będę już gotowa. Przesiedziała tam do września. Bo ją prosił o to chrześniak Odwiedziła w Gdańsku stryja A tu trzeci rok już mija Znów wybiera się za morze Ale wybrać się nie może Trzeba lecieć do Warszawy, pozałatwiać wszystkie sprawy, paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. Poleciała, lecz pod grójcem znów się żal, zrobiło sójce. Nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy dwa zabawię. Zabawiła tydzień cały, miesiąc, kwartał, trzy kwartały, gdy już rok. Przebyła w mieście, pomyślała sobie wreszcie. Kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj zwiedza. Ja zostaję.